raport na temat drogowych wypadków Rosyjska Duma wypowiedziała Ukrainie umowy dotyczące stacjonowania na Krymie Floty Czarnomorskiej. Krótsze kolejki do specjalistów to wciąż tylko obietnice i plany. Sprawdziliśmy jak w Warszawie wyglądają zapisy do ortodonty Mogę zapisać kolejkę osób oczekujących na rok 2019 Czyli trzeba czekać 5 lat z roku na rok widać poprawę, ale i tak Polska jest wciąż w niechlubnej czołówce, jeśli chodzi o liczbę śmiertelnych ofiar na drogach. Komisja Europejska właśnie przedstawiła raport na temat drogowego bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. I ten dokument w Brukseli analizuje już nasza korespondentka Beata Płomecka. Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się w Unii w ubiegłym roku o 8% w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat. A jeśli chodzi o dane na milion mieszkańców, to we wspólnocie odnotowano 52 zgony w ubiegłym roku. Tak te dane skomentował komisarz do spraw transportu Sim Karas. Mam dobre wiadomości. Liczba wypadków śmiertelnych na drogach sukcesywnie spada od kilku lat, ale nie ma miejsca na samozadowolenie, Bo sytuacja różni się w zależności od kraju. Najgorzej pod tym względem było w ubiegłym roku w Rumunii. 92 ofiary śmiertelne na milion mieszkańców. Kolejna jest Polska wraz z Luksemburgiem. 87 zgonów. Komisja Europejska podkreśla jednak, że choć liczba ofiar śmiertelnych w Polsce jest wysoka, to sytuacja poprawiła się w ostatnich latach. W ubiegłym roku ta liczba spadła o 6%, dwa lata temu o 15%. Z danych Komisji wynika, że najbezpieczniej jest na drogach Wielkiej Brytanii, Szwecji, Holandii oraz Danii. Data Polskie Radio, Bruksela. Rosja wypowiada Ukrainie cztery umowy dotyczące stacjonowania floty czarnomorskiej na Krymie. Jednogłośnie zdecydowali o tym deputowani niższej Izby Parlamentu Dumy. Chodzi o uzgodnienia podpisane w 1997 roku i w 2010 między Rosją a Ukrainą. Dotyczyły one stacjonowania rosyjskich okrętów na należącym do niedawna do Ukrainy Półwyspie Krymskim. W zamian za stacjonowanie wojsk Ukraina otrzymała obniżkę cen gazu, z której Moskwa niedawno się wycofała mogło dojść do tragedii. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Policjanci z Lipska na Mazowszu w środku lasu znaleźli 32-latkę w zaawansowanej ciąży. Kobieta źle się poczuła i miała bóle porodowe. Dlaczego w nocy znalazła się w lesie, wyjaśnia Rafał Jerzak z Mazowieckiej Komendy Policji. Kobieta powiedziała policjantom, że zadzwoniła na pogotowie i poprosiła o pomoc. Ze względu na zamieszkanie w trudno dostępnym rejonie zdecydowała się, że wyjdzie naprzeciw i drogą leśną poszła w kierunku Woli Soleckiej, aby ułatwić kontakt z załogą karetki pogotowia. Karetka pogotowia ugrzęzła w kolejnach na drodze leśnej. Ale dzięki natychmiastowej reakcji policjantów i strażaków kobieta została szybko dowieziona do szpitala w Lipsku. Obecnie jest już pod opieką lekarzy. Jej życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Nie tydzień, nie miesiąc, nawet nie rok, ani dwa. Na wizytę u ortodonty w Warszawie trzeba czekać pięć lat. Tak jest na przykład w Mazowieckim Centrum Stomatologii. Zapisy na rok 2019 już trwają. Szybciej można zostać przyjętym tylko na wizyty prywatne sprawdzała to Martyna Szymczakowska. Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie. Ja bym chciała syna zarejestrować do ortodonty. Na wizytę z funduszu czy odpłatną? Z funduszu. Mogę zapisać syna w kolejkę osób oczekujących na rok 2019. Co bardziej przewidujący rodzice, zapisują do kolejek na NFZ już swoje 4-5-letnie dzieci. Dochodzą do wniosku, że może kiedyś dziecko będzie potrzebowało leczenia. I takie podejście nie dziwi Karoliny Skóry z fundacji Watch Healthcare. NFZ refunduje tylko aparaty do 12 roku życia. Istnieje ryzyko, że dziecko się nie załapie. Fundacja opublikowała niedawno barometr medyczny, gdzie średni czas oczekiwania na wizytę u ortodonty to 9 miesięcy. Dlatego 5 lat przeraziło nawet ją. Z pewnością jest coś nie tak. Ale nie ma co liczyć, że to się zmieni, bo stomatologia i ortodoncja są słabo wyceniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego lekarze często o kontrakty w ogóle się nie starają i wolą otworzyć prywatną praktykę. To jeszcze przypomnę, minister zdrowia w ostatnich tygodniach wielokrotnie powtarzał, że kolejki do specjalistów się zmniejszą. Od nowego roku ma zmienić się organizacja Systemu i wycena świadczeń priorytetem będzie leczenie onkologiczne. Rodziny ofiar czekały na ten moment. Od lat na Wyspach Brytyjskich rusza śledztwo w sprawie tragedii na stadionie Hillsborough w Sheffield. W 1989 roku podczas meczu między Liverpoolem a Nottingham Forest zginęło tam 96 osób, a prawie 800 zostało rannych. Wiadomo, że na trybuny wpuszczono zbyt wiele osób. Część ludzi zostało zmiażdżonych. Na tej trybunie jest chyba zbyt wielu ludzi. Sędzia podejmuje rozsądną decyzję. Przerywa mecz, by policja mogła rozwiązać problem. Szósta minuta meczu, by uniknąć zmiażdżenia. Część fanów wdrapuje się na płot i wchodzi na murawę. To dopiero początek. Początek największej tragedii w historii angielskiego futbolu. Napierający od tyłu ludzie przygniatają tych z przodu do płotu. Pierwszy werdykt mówi, że to tragiczny wypadek, ale szybko pojawiają się pytania. Policja manipuluje przy relacjach świadków. Kibice sforsowali bramę. Przekonuje człowiek odpowiedzialny za bezpieczeństwo, ale nagrania sugerują, że to on ją otworzył. W końcu zapada decyzja o powtórzeniu śledztwa. Przed ławą przysięgłych gigantyczne zadanie, 70 tysięcy dokumentów i setki relacji. Werdykt poznamy dopiero w przyszłym roku. Dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce kolejny serwis o 16. Zapraszamy. Po pogodnym dniu pogodna, choć chłodna będzie noc. W Suwałkach minus 4 stopnie, w Warszawie plus 1, w Zielonej Górze 3. Jutro kolejny słoneczny dzień od 8 stopni w białym stoku do 16 we Wrocławiu, tylko nad samym Morzem chłodniej 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie aż do 30 lat 0% i 7 tablet Samsung Galaxy Tab 3 z dwurdzeniowym procesorem i wbudowaną pamięcią 8 giga w supercenie 499 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma.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 Pani profesor, niesamowity wykład! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. O, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomac. Suplement diety Bilo Plus to najwyższa dawka ginkobiloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż pięć składników aktywnych. Bilomac. Dostępny w aptekach. Bilomac. Pamiętasz o wszystkim! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 15. W tonacji trójki. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Stała nasza poniedziałkowa tonacyjna ekipa Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Zaczynamy tydzień w tonacji. Zaczynamy klasyką. Klasyką. I've just seen her face I can't forget the time Or place where we just met She's just a girl for me And I want all the world to see we've met mm -hmm. Had it been another day I might have looked the other way And I'd have never been aware But as it is, I'll dream of her tonight Falling, yes I am falling And she keeps calling Be back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. One of the girls were never quite like this. But I, I, I, I, I, I Falling, yes, I'm falling. And she keeps calling me back again.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 Calling me back again. No może nie ma jakiegoś specjalnego powodu, żeby grać dzisiaj zespół The Beatles poza jednym. Um, to są wciąż piosenki, których się słucha jednym duszkiem i za chwilkę zacznę się Państwu pewnie chwalić, że um, egzemplarze analogowe płyt The Beatles zdarłem na swoim gramofonie, ale to chyba... No nie wiem, pozytywne wyznanie W razie czego kupimy następną partię I've Just Seen A Face Z płyty Help Z 1965 roku Adres piotr.stelmachmałpa Polskie Zapraszam bardzo serdecznie Czy państwo też mają Taki mały problem z przesileniem wiosennym? No mam nadzieję, że muzyka pomoże Jeżeli przed chwilą The Beatles i Paul McCartney W roli głównej To teraz John My oh my, when you sigh my mind inside just flies, butterflies Why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all Why should I feel the way I do? It's only love and that is all But it's so hard Loving you Is it right that you and I should fight Every night just the sight of you makes nighttime bright Very bright Haven't I the right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 Krótko, ale bardzo na temat only Love. Tym razem w roli głównej spłyty Help John Lennon. 13 minut po godzinie 15. Piękny album, przepiękny album, naprawdę, War on Drugs, tak nazywa się zespół. of a moment It's always hard to tell Down in the way They cut it open and they sold it It's always hard to tell I saw a soldier man and he looked his eyes like they were rings Ooh, but it's hard, I can't resist You may risk it all, you'd risk it all for the memory But it's living under your skin Love's the key to the things that we see And no man mind chasing Leave the light on in the yard for me Oh We took their arms and we wore them thin Ah, the sadness was in But you don't miss it, man You got it all like a memory Now it's living under your skin Love's the key to the games that we play But don't mind losing. Love's the key to the things that you see. But you don't mind moving. It's the door in the dark, and the way. It's the key in the dark for the spark. Love's the game all the way the same. Oh. Za tę muzykę odpowiada niejaki Adam Grandusio, gitarzysta i wokalista. Trzy płyty formacji The War on Drugs dotychczas się ukazały: Wagon Wheel Blues, Slave Ambient i właśnie ta najnowsza z tego roku, Lost in the Dream. Przepięknie płynie ta muzyka, polecam Państwu bardzo, bardzo gorąco. An Ocean in Between the Waves wcześniej, a później ten spokojniejszy utwór to właśnie tytułowy Lost. In a dream. 25 minut po godzinie 15. Niepoprawnie romantyczni. E, płyta analogowa, w tym kąciku dzisiaj, jej fragment. E, biały album e, i tylko czarny podpis, właściwie jego podpis, jego sygnatura. Drobne litery NCES to nothing major. Jakoś tak się dziwnie złożyło, że w tonacjach tych poniedziałkowych, w kąciku dla niepoprawnie romantycznych, tego utworu jeszcze chyba nie prezentowałem. Wtedy, w 1987 roku, nie było jeszcze czegoś takiego jak maile, jak poczta elektroniczna, jak internet. A mimo wszystko utwór powstał korespondencyjnie. On wysłał jej taśmy z piosenką, ona dograła swoją partię, czy swoje partie i odesłała mu z powrotem. Ze względu na tak zwaną zajętość nie mogli się jakoś spotkać w jednym studiu, żeby zarejestrować wspólnie tę piosenkę, w związku z tym korespondencyjnie. Tak właśnie powstał ten utwór przepiękny, Sister... And Brother. E, uważa się, że Answers to Nothing to jest najlepsza solowa płyta Mijiora. Tutaj w duecie e, główny bohater. Oczywiście Skatebush. Za 29 minut 16. Czyli wracamy do kącika boi, co się zoi, do kącika poświęconego e, mistrzowi. Dawno chyba nie słyszeliśmy zespołu Tin Machine, a już tego utworu to oh, od czasu jego krótkiej bytności na liście przebojów programu trzeciego chyba nigdy. Połączyliśmy troszkę nowsze Z troszkę starszym Najpierw Teen Machine ze swojej drugiej płyty, zupełnie zapomniany, takie mam wrażenie, zespół, w którym się udzielał David Bowie. You belong in rock and roll, należysz do rock'n'rolla ze swojej drugiej płyty, a przed chwilą Young Americans, bo Państwo też prosili o to, żeby do płyt z lat 70. wracać. Mimo, że fame było przebojem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to tutaj na naszym gruncie, nie wiem, czy to zresztą jest dobry grunt, jeżeli chodzi o fanów Bowie'ego, ale na naszym gruncie mam wrażenie, że ten utwór przyjął się średnio. No, mimo to został za oceanem doceniony, był pierwszym numerem jeden Davida Bowie za wielką wodą i zresztą pochodził ze znakomitej płyty z 1975 roku Young Americans Fame. Zresztą powstały napisany podczas długiego wspólnego jam session z Johnem e, Lennonem, no a że Carlos Alomar, e, muzyk zespołu Davida Bowie, był głównym autorem muzyki, to już zupełnie inna sprawa. Też ważne, że wielki John e, do tego nagrania, do powstania tego nagrania się przyczynił. Bowie, co się załói? Ten kącik. Zosia, co się załói? Za 19 minut godzina 16. Zofia Sylwin, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. <głos> Lubi pani dżemować. E, lubiłam Dosyć, dosyć lubiłam jeść dżem, natomiast <grym> wczorajszy koncert to było coś, co bardzo mnie e, bardzo miło zaskoczyło. <grym> to był koncert doskonały po prostu. E, mogę powiedzieć, dlaczego był doskonały. Śmiało. Mm? Przede wszystkim e, charyzmatyczny wokalista Maciek Balcer <grym> wspaniale wczoraj wystąpił. Do tego były znakomite solówki gitarowe Jurka Styczyńskiego. No i bracia Otrębowie, twórcy dżemu, no otrzymali to wszystko wczoraj naprawdę w kupie i zespół miał nieprawdopodobną wczoraj siłę jakąś sobie taką i, i trzymającą całą grupę słuchających wyznawców, bo tam oczywiście i fan klub, i miłośnicy śpiewający razem z zespołem, zający na pamięć wszystkie utwory. Zajrzałem tu na chwilkę do radia wczoraj. Część koncertu słuchałem, początku słuchałem przez radio w samochodzie. Brzmiało bardzo dobrze, ale widziałem też, że logistyka była opracowana, bo tu dwa wielkie busiory zespołu Dżem przed trójką stały. Tak, ale wiesz... E przez to, że, że oni tak są przygotowani, tak dojrzali już w, ty, w tym, co wykonują, te stare przeboje brzmiały tak świeżo. Naprawdę koncert był po prostu doskonały. 35-lecie, 35 tak. Tak, tak, naprawdę polecam wszystkim, oni ciągle jeżdżą po Polsce, występują w wielu, wielu miastach i polecam, kto słyszał? widział. Na pewno pójdzie jeszcze ze dwa, trzy razy, bo naprawdę warto. Bardzo się cieszę, bo ja przeżywam wszystkie koncerty, jak wiesz, bardzo. Ale ten wyjątkowo przeżyłam. Co bardzo się cieszę, bo to są miłe przeżycia. Zosia, a teraz ty, polecam państwu... Czy ty kiedyś grałeś na jakimś instrumencie? Nie, nie. Moja rodzina cała, muzyczna. A ja tutaj organizator tylko. Skromny. Tak jest, impresario. Tak. Ja Za to tydzie... zapraszam, takich znakomitych muzyków. Za, tydzie... ja... Za tydzień będziemy mieli y, zaproszenia, tak mi się wydaje, na ofensywę Deluxe, bo to już będzie ten tydzień właśnie, tak, tak, ale jeszcze tak. wcześniej w niedzielę coś się właśnie kroi. Tak, w niedzielę, proszę Państwa, naprawdę z ogromną również radością zapraszam na koncert zespołu Sylwester Ostrowski Quintet. Ponieważ... Y, lider tego zespołu, Sylwester Ostrowski, znakomity polski saksofonista, no zebrał tutaj skład niesamowity, ponieważ e, pianistą będzie Makoto Kuria, mhm. To jest e, japoński pianista, który jest już zdobywcą trzech nagród gremii. Mhm. To już o czym świadczy. Do tego oczywiście e, zaprosił swojego wielkiego przyjaciela, e, wybitnego trębacza Piotra Wojtasika. Do tego wystąpi Amerykanin, ale pochodzenia nigeryjskiego, kontrabasista i dlatego się tak dziwnie troszkę nazywa Esiet Okon Esiet. No, I również perkusista, typowy Amerykanin Newman Taylor Baker. No, oh, yeah. y Jeszcze raz przypomnij nazwisko tego nigeryjczyka, Okon? <laughs> esiet Okon Esiet. Aha, rozumiem. Rozumiem. Także no skład fajny, wykonawcy znakomici bardzo też z tego koncertu jestem ciekawa bardzo Państwu polecam i parę jeszcze zaproszeń rozda redaktor Kordaszewski. 22,7 projektów w tej chwili, a za tydzień już będziemy reklamować ofensywę Deluxe Leszek Możdżer. Daniel Blum i zespół Kaseciarz. Zapraszam Cię już teraz bardzo serdecznie. Dziękuję również. Zosia Sylwin, dziękuję. Proszę Państwa 16 maja, jeżeli już jesteśmy przy koncertach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Powiedziałem o tym w miniony weekend, ale podnoszę temat i informuję po raz kolejny, bo to naprawdę jest znakomita wiadomość. 16 maja po 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie tak. Roja Rojas również wraca do trójki Rojas wraca do trójki to jest znakomita wiadomość 16 maja, koncert związany Z wydaniem płyty Składam się z ciągłych powtórzeń To płyta tygodnia teraz w trójce No a w najbliższą sobotę W Myśliwieckiej 3.5.7 Między 16 a 18 Pierwsza część długiej, naprawdę długiej Rozmowy z Arturem Bardzo dobrze Kokon, przyznam, że kiedy Posłuchałem sobie albumu jego solowego Po raz pierwszy to właśnie kokon zwrócił moją szczególną uwagę i chyba najmocniej się do tego utworu przykleiłem. Co teraz nowości w dalszym ciągu? Nowa płyta zespołu Howler. To też jest bardzo dobra wiadomość. Trip, trip Po polsku Kiedy jest sprawa A na bardziej Nie nic bo tego nikt Zadu, staj. Widocznie nam wykradzanie obywateli, całego Nie, nie Coś innego często wy Osią do czyszczenia System and we'll To nawet w portalu. Nie mówmy o tym. W wysokim procentu tysięcy zł.